Ej, ej, ej, ej. No co, co? ej! o tym. tym. nie, o tym? O wieku. O, o górze gór, człowieku. góra? Gór? Góra gór. Słyszałem. Wiesz, Góra to za Wiesz nie, to za wiem. Ty wiesz? Wiem. wiem. Ty wiesz. Wiem. nie, jest góra góra. nie, nie, gdzie, ja czy... no, nie, nie, a słyszałeś o tej wyprawie? Na góry góry. Słyszałem.